a zatem przedłużę zawieszenie broni do czasu przedłożenia przez nich propozycji i zakończenia rozmów niezależnie od ich wyniku, oświadczył Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski Polskie Radio. Warszawa rozpoczyna sezon letni nad Wisłą, rejsy po rzece, statek do Serocka oraz kino plenerowe. To tylko niektóre atrakcje oferowane przez stolicę. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski powiedział, że nowością będzie Wiślana Liga Żeglarska.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 ze składowych naszej walki pod kątem obrony przeciwpowodziowej żuław.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 Witam najserdeczniej. Przed mikrofonem Adam Rozlak. Witam we środę, w 22 dniu kwietnia. Dzisiejsze spotkanie rozpocznie oczywiście Słodkie Radio Retro. Jan Zagozda ukaże nam sentymentalne piosenki z lat 30 m.in. z Tadeuszem Faliszewskim i Adamem Astonem. Potem posłuchamy kilku ostatnich już pieśni Gustawa Malera ze zbioru Czarodziejski Róg Chłopca w wykonaniu dwojga znakomitych, legendarnych śpiewaków, no już niestety minionej epoki, Kriste Ludwik i Waltera Berego, a przy fortepianie towarzyszył im wtedy podczas nagrania wielki maestro Leonard Bernstein, nie tylko dyrygent, jak widzimy. I będziemy słyszeć. A na zakończenie pierwszej godziny posłuchamy naszego znakomitego duetu jazzowego Bogdan Hołownia, Wojciech Pulcyn, czyli dwóch muzyków grających na fortepianie i kontrabasie, którzy na tych instrumentach grać będą przeboje, te nieśmiertelne przeboje Henryka Warsa. To w pierwszej godzinie, a w drugiej jazzowej, bo mamy środę, Będziemy słuchać, tak jak ostatnio to było, antologii nagrań z początku i końca XX i początku XXI wieku muzyki, tym razem ze Słowacji, muzyki jazzowej w kompilacji z 2004 roku taką kompilację przygotowało chudobne centrum Słowacji, a to będzie w jakimś sensie kontynuacja tego cyklu prezentacji muzyki jazzowej. Wpierw była Dania, potem była Finlandia, no a dzisiaj będzie Słowacja. Zapraszam gorąco. Panowie, prosimy. Drga. Jak skarga dźwięczy piosenka ta, to smutne tango. Do ciebie płynie piosenka ta, nikt tylko ty zrozumiesz mnie. Ty jedna wiesz, nikt jak ja. Wiem, że to gniew, Twój gniew Cię opętał I jesteś zła, jak nikt Ci zawzięta Nie wiesz co, to miłość Tyś jest tego istką Ale ja Cię kocham i to kryje wszystko I jeszcze wiem, że Ty jak odchodzisz Nie wrócisz już, już się nie pogodzi. Z tym właśnie żal mój Z tym właśnie jest mi źle, Bo nie obchodzi mnie nikt tak jak ty. To smutne tango tobie gra, W melodii mej tęsknota drga, Jak skarga dźwięczy piosenka to To smutne tango, Do ciebie płynie piosenka ta, Nikt tylko ty zrozumiesz mnie i jedna wie, nikt jak ja nie kocha cię. Państwa, Jan Zagozda. Smutnym tangiem Mieczysława Wrublewskiego i Zenona Fridwalda, który śpiewał Hurdana, rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, w której przypomnimy Państwu kilka piosenek sentymentalnych z łezką, które mówiły o rozstaniu, oczekiwaniu, miłości, bezwzajemności. Z płyty Syrena Elektro posłuchajmy tanga, żebyś mnie zrozumiała. شیوا آدم استم. Śląsłą sięgnę wstecz Wtedy widzę przez mgłę Tę najcudniejszą, najsłodszą rzecz Co miłością się zwie Ja wiem, że kiedyś kochałaś mnie Jeśli chcesz dzisiaj przejść To los chciał inaczej Serce Ci przebaczy. Nie wspominam Ciebie źle Żebyś Ty zrozumiała Wtedy świat byłby nasz Żebyś Ty zrozumiała Lecz Ty głas w sercu masz Gdybyś w miłość wierzyła Żebym z oczu Twych zgadł Żeś mnie trochę lubiła, Jakby pięknym był świat Lecz jedno wiem Ty nie zrozumiesz ukochana Że w sercu mę Uczucie wzrasta z każdym dniem Żebyś mnie zrozumiał Wtedy świat byłby nas, żebyś mnie zrozumiała, lecz ty głas w sercu ma zmieniamy rytm. Alfred Schitz skomponował w walce angielskiego samotność który jeszcze po wojnie cieszył się sporym powodzeniem dzięki interpretacji Reny Rolskiej. Posłuchajmy Orkiestry Gitar Hawańskich Wiktora Tychowskiego, refren śpiewa Adam Astor. znasz wielki ból samotności, kiedy serce chce kochać i żyć, kiedy kończą się dni bez miłości, nie szara, klejąca się nie.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 Te długie są noce, jak bezenego budanej zle, ile wez w nich, i nie nich nie mocy samotność. Piosenek o rozstaniu i nieszczęśliwej miłości było przed wojną wiele. Oto dwa tanga w takim właśnie klimacie. Pierwsze napisali panowie Henryk Wars i Andrzej Włas na potrzeby Teatru Morskie Oko, tytuł Idź, nie wracaj. Drugie z refrenem Dzisiaj jest już za późno, czas miniony nie wróci. Jest to kompozycja Zygmunta Karasińskiego. Słowa zaś napisał Jerry. Piosenka ta była śpiewana w rewie Miłość i Tango, wystawionej w Wesołym Teatrze. Śpiewają kolejno Mieczysław Fok i Tadeusz Faliszewski. Dlaczego tak nam trudno bieg dni przerwać złych? I zabić myśl ludną, i serc zerwać szych Dręczymy się wzajemnie, klamiemy nadaremnie A może ci bez mnie spokojniej będzie żyć Więc po co serce kryje, co mózg wyjzna Choć winy są niczyje, lecz trwalentna gra Posłuchaj, co ci powiem i nie przerywaj, bowiem Nie będę w żadnym słowie okrutnej prawdy kryć Idź, nie wracaj, chcę zapomnieć o wszystkim, co mi było kochanem i bliskim I rozprostować ramiona I wolać przeszłość skończona nie wracaj, chcę skosztować wolności Bez twej ciągłej drapieżnej miłości Bo moja miłość szalona Nie wróci nigdy, o nie Dzień za dniem miał w męce Sen za snem gaz ręce. Jak ośmiornica potworna, jak mątwa upiorna Oblotłaś me, serce i mnie Więc idź, nie wracaj, gdy cię z innym zobaczę Nie oburzę się ani zapłaczę Otworzę oczy zdziwione I szepnę wreszcie już kres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 Wreszcie już kres Chyba przyzna, że to nie jest już życie Tylko echo tamtych dni I Już uczucia nasze poszły w ukrycie Ledwie iskra w sercu trwi Pozostały nam już tylko wspomnienia, tak już chyba musi być. Po co było już minęło, w tak dziś dziś popłynęło, trzeba dalej żyć. Dzisiaj jest już za późno, czas miniony nie wróci. Dzisiaj jest już za może to cię zasmucić, ale tęsknisz na próżno, bo taka miłość bywa tylko raz. Dzisiaj jest już za późno, a wiesz mi winien jest tak. A ja tak się staram ciebie, przekonał, że przepadła, że w i że miłość nasza wielka szalona musi skończyć się we ale mnie samemu tak jakoś smutno mnie też minionych dni i dopiero widzę teraz wielką jaskimę tak dzisiaj jest już za późno, czas miniony nie wróci. Dzisiaj jest już za późno, może to cię zasmuci, ale tęsknisz na próżno, bo ta miłość bywa tylko raz. Dzisiaj jest już za późno, a wiesz, mi jest czas. Dzisiaj jest już za a czas minion nie wróć. Dzisiaj jest już za późno, może to cię za ale tęsknisz na próżno, Bo taka miłość bywa tylko raz. Dzisiaj jest już zabudzino, A wierzch mi nie jest To było Słodkie Radio Retro, to był Jan Zagozda, ale przede wszystkim śpiewający piosenkę za późno Tadeusz Faliszewski. Jutro kolejne przykłady dawnej muzyki, tej starej, tej słodkiej retro. Będą to fragmenty audycji Lubię Szum Starej Płyty. Z 1986 roku będzie Maria Kotelbska, będzie Zbigniew Rawicz i będzie również Mieczysław Fok. Zapraszam. Jedynka. To jest radio. W ostatnich wydaniach naszej audycji prezentowałem Państwu pierwsze pieśni cyklu Desknaven Wunderhorn, czyli czarodziejski róg chłopca, czarodziejski róg pacholęcia, Gustawa Mallera, który tak jak Mendelssohn, czy Schumann, czy nawet Brahms, zainteresował się właśnie zbiorem poezji pod tym tytułem. To jest zbiór... W Pieśni wydanych w 1899 roku, przeznaczonych na głosy i fortepian, a także utwór ten został zinstrumentowany na orkiestrę. Jak czytamy w tekście Ryszarda Daniela Golianka, tajemnicze historie, niesamowite zdarzenia, tragizm ludzkiej egzystencji, a wszystko zaprawione lokalnym niemieckim kolorytem, to problematyka zbioru Cudowny Róg Chłopca, kolekcji tekstów, kilkuset pieśni ludowych opublikowanych na początku XIX wieku przez Achima von Arnim i Clemensa Brentano. Teksty pieśni pochodziły z różnych czasów, od średniowiecza do XVIII wieku i traktowały o rozmaitych problemach. Można wśród nich odnaleźć tematykę miłosną, wojskową, podróżniczą, a część pieśni przedstawia świat z perspektywy dziecięcej. Niektóre miały charakter poważniejszy, filozoficzny czy eschatologiczny. Posłuchajmy ostatnich pieśni już tego zbioru zbioru pieśni Gustawa Malera Śpiewać je będą Krista Ludwig, mezosopran oraz baryton Walter Berry. Przy fortepianie towarzyszy im Leonard Bernstein. <śpiewanie> O predigt, den Fischen, die schlagen mit den Schwitzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen seien auch hierherzogen, haben z mäuler auf Rüsseln sich zu mehr fließen. sorgfeilen hechte die immer zu fechten sie in ein zu hören Wie allen, die Krebs geht zu. Mal's in einem tiefen Tal, Kuckuck und Nachtigall, täten ein Wetterschaugen, zu singen um das Meisterstück. Gewinn des Kunst, gewinn des Klink, dann soll er nach und ragen. Ach, so dir's gefällt, hab ich den Richter wählt und tät gleich den Iserl Denn Den er hat zwei Ohren, groß, groß, so kann er hören, des so boos, und was recht ist können. Sie flogen vor den Richter bald, wie dem ich wart war der viel. sie sollten singen. Geil sein, lieblich aus, der diese sprach, du machst bis graus, du machst Ja, ja, ich kann sie Gott nicht bringen. Der Kucko drauf ihn an Geschwind, sein Sand durch der wart und wind. Die Misel, dieser sprach nur wart, wart, wart, dein Urteil will ich sprechen ja sprechen. Sungen hast du Nachtigall, aber Kuckuck singst Gunkoral, Gunkoral und fetzt den Dach bei innen, bei innen. Da sprech ich nach meinem hohen Verstand, hohen Verstand, hohen Verstand und kostet gleich ein ganzes Land, so lasst ich dich gewinnen, gewinnen. Bardzo różnorodne, jak słyszeliśmy, pieśni, pieśni Gustawa Malera ze zbioru Desknappen Wunderhorn. Tak też nazywa się ten cykl 12-13 w zasadzie pieśni Gustawa Malera, które to pieśni interpretowali nam Krystal Ludwik Mezzosopran i Walter Berryton. Przy fortepianie towarzyszył śpiewakom Leonard Bernstein, a nagranie powstało w kwietniu 1968 roku. Jedynka. Polskie Radio. Doskonale Państwo wiedzą, że niezwykle wysoko cenię grę Bogdana Hołowni. Od wielu lat prezentuje tutaj pojedyncze jego utwory, także zbiory utworów, które zostały przez niego nagrane solo czy zespołami. Instrumentalnymi przede wszystkim. Dziś będziemy słuchać kolejnych utworów, które powstały już 13 lat temu. Utworów przebojów Henryka Warsa. Na tejże płycie znajdujemy dziewięć piosenek, oczywiście w wersji instrumentalnej. Miłość Ci wszystko wybaczy ostatnio nam tutaj rozbrzmiewało, ale jest także piosenka Już nie zapomnisz mnie, tyle miłości, kto usta Twe całował. Dzisiaj posłuchamy piosenek dwóch, Nic o Tobie nie wiem i Panie Janie. Henryk Wars oczywiście skomponował muzykę, a słowa napisali Emanuel Schlechter i Ludwik Starski. Podaję autorów słów, bo tak należy, choć jak powiedziałem wcześniej, są to utwory w wersji instrumentalnej. Czyli gra na fortepianie Bogdan Hołownia, a na kontrabasie Wojciech Pulcyn.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 Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.